Czas, żebyśmy przeszli do prawdziwego Do prawdziwej wisienki Na urodzinowym torcie Pararadia Czyli Do czego, Marku? Czyli do tematu tak zwanego UFO w Zdanach Tak zwanego UFO Dlaczego tak zwanego, tak z, dlaczego tak zwanego Zaraz się wszystko wyjaśni Marku, może dla tych wszystkich Którzy nie do końca Znają historię Tego, tego, tego UFO może... Nie wierzę, nie wierzę, żeby ktoś tej historii nie znał. To jest tak, tak nagłaśniane przez, przez niektóre serwisy o tematyce paranormalnej, że po prostu chyba nie ma siły, żeby ktoś tego, żeby ktoś nie wiedział, o co chodzi. No, ale może yy, gwoli ścisłości i jakiejś rzetelności przypomnimy, o co chodziło w zdanach. Tak... Ja nie, nie będę tutaj owijał w bawełnę nie będę tutaj ukrywał, że że będę się posiłkował małą ściągą, ponieważ tak Wątpli... zacznę od tego, że wątpliwości już dotyczą tego skąd fundacja Nautilus badająca ten przypadek dowiedziała się o obserwacji w Zdanach, gdyż oni sami podają w różnych tekstach różne wersje i tak na przykład Robert Bernatowicz w jednym z wywiadów stwierdził, że dowiedział się o tym wszystkim z faktu bardzo Jednak z innych... dobra gazeta, jeżeli no chodzi tak. o źródła. Bardzo rzetelne źródło, naprawdę. Bardziej rzetelnego już nie ma. Jednak z innych tekstów publikowanych przez Nautilusa dowiadujemy się, że dowiedzieli się oni o tym z e-maila czytelnika, który z kolei twierdził, że informacje o UFO podało Radio RMF. No ciekawe. No, ale... Bardzo tak. ciekawe. No ale tak, spójrzmy na te... Na, na, ta, na tą taką chronologię. Otóż 20, 20 grudnia 2005 roku pojawia się pierwsza wzmianka o nalocie kosmitów na zdany. To są, to są artykuły z faktu. 12 stycznia 2006 roku pojawia się opis obserwacji pojazdu UFO wypuszczającego wiązkę laserową w kierunku przewodów wysokiego napięcia, co powoduje zanik prądu w Zdanach. Publikacja najlepszego na świecie zdjęcia UFO Dostarczonego redakcji przez rzekomego świadka Pana Macieja Talache 25 stycznia 2006 Mrożąca krew w żyłach Relacja ze Stanów Mieszkańcy chodzą po wsi z pochodniami i siekierami Na drzewach i supach Rozwieszają listy gończe za UFO No takie rzeczy to tylko w fakcie Tak I Jeszcze 23 lutego Fakt tą sprawę po prawie miesiącu postanowił odgrzać Opis wzięcia do statku UFO pana Piotra Sawickiego. Publikacja pierwszego na świecie zdjęcia wnętrza pojazdu UFO. No to... No, e... że, to, że to wykazuje jakieś znamiona ingerencji w Photoshopie, to, to chyba nie muszę, nie muszę mówić. No, no nie wiadomo, Marku, nie wiadomo tak naprawdę. No, wcześniej mówiliśmy, że sezon ogórkowy to jest raczej lato, ale tutaj widzimy, sprawa dzieje się zimą. Grudzień, styczeń i później nawet luty, miesiąc później to wszystko. możemy powiedzieć, że redakcja faktu zagina czasoprzestrzeń i przesunęli sezon ogórkowy na, na okres zimowy? No, nie tylko redakcja faktu, bo właśnie no, głównym, główną. Głównym podmiotem, który tak strasznie lansował i robi to do dzisiaj jest Fundacja Nautilus, o której już wspomniałeś. I właśnie Fundacja Nautilus no, upiera się, że kwestia zdanów to prawda. Dlaczego prawda? No Nazwali to, że to jest najlepsze na świecie zdjęcie UFO. Wiadomo, no te zdjęcia można znaleźć. Tu przed programem sobie jeszcze je przesłaliśmy. No dla tych, którzy nie widzieli, no wątpię, żeby tacy byli. no to drodzy słuchacze, no, najlepsze zdjęcie UFO to wygląda po prostu jak miska, dwie sklejone miski, które sobie gdzieś tam lecą nad polem w Zdanach. No, i właśnie taka ciekawa też jest sprawa, że sama Fundacja Nautilus, z tego co ja przynajmniej pamiętam, dosyć wybiórczo potraktowała treści prezentowane przez fakt. Otóż, e, e, za wiarygodne uznali tylko w chyba pierwsze, pierwsze dwa pierwsze dwa artykuły, to jest z grudnia 2005 i z początku stycznia 2006 roku, resztę po prostu odrzucili jako, jako totalnie, totalnie nieprawda niewiarygodne no ale <kluz> już jak wczytujemy się w artykuły jak jeżeli ktoś się wczyta w artykuły, chociażby publikowane przez Nautilusa, no to nabrać można dosyć sporych wątpliwości gdy na przykład weźmiemy pod uwagę podawane przez Nautilusa i współpracującego niegdyś z tą organizacją pana Rafała Nowickiego twierdzenia, jakoby pod koniec roku 2005 w Stanach pojawili się reporterzy faktu, rzucający miskami i wypuszczający w powietrze jakieś balony, mające imitować rzekomo UFO, no co widziało to wielu mieszkańców wsi. <grym> Czyli co, najpierw, najpierw mamy mistyfikację, a dopiero potem w tym samym miejscu łaskawie po postanowili się Pojawić ufo w swoim pojeździe? No, może chcieli zagrać redaktorom faktu na nosie, pokazać, a widzicie, wy sobie rzucacie, a my jesteśmy tutaj. No, a żeby było śmieszniej, to w prawdziwe ufo również pojawiło się w fakcie później. No. Niesamowity zbieg okoliczności. Tak, um, jak mówię, to jest tak? więcej. Tych zbiegów okoliczności jest tak. więcej. O tym zaraz. Zastanowili po prostu ufoki postanowiły zrobić prezent w fundacji Nautilus i redakcji faktu i pojawiły się w rzeczywistości. No. no co dalej? Bo tutaj jest dużo mówienia no właśnie o czym? No tak. Te artykuły w fakcie zdobyły dosyć duży rozgłos, tym bardziej fundacja Nautilus postanowiła się tą sprawą zająć. Efektem tego jest mówię jest, bo to Cały czas sprawa jest odgrzewana z praktycznie coroczną regularnością. Efektem tego jest cała seria artykułów na stronie Fundacji Nautilus poświęconych właśnie obiektowi ze Stanów. Tam oczywiście zaprezentowano w tych tekstach najlepsze zdjęcia UFO na świecie, przy czym wszystkie zostały wykonane, uwaga, z jednego miejsca i z jednego kierunku. <grym> weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że jeśli wierzyć świadkom miało, było ich dwóch pan Maciej Talacha i jego kolega oni tam mieli stać około pół godziny a tych zdjęć jest chyba z tego co pamiętam tylko siedem czy osiem w każdym razie niezbyt dużo Samo to, że zdjęcia są wykonane w jednym kierunku, w sposób rzeczywisty, przeczy relacji świadka, który twierdzi, że osoba fotografująca, czyli pasażer pana Talachy, biegała za, ap za aparatem przemieszczającym się nad polami. Ale to nie są, to nie są jedyne w elementy budzące wątpliwości. No Marko, ale to też zaznaczmy z góry, że to nie są argumenty przeczące prawdziwości zdanów. No tak, ale o tym budą, później. budzą, budzą wątpliwości, o jeżeli tym później. ktoś tak, bardziej tak. się wczyta. I właśnie jeden z tych osób, dwóch świadków, który najwięcej mówi, jedyny, który, który postanowił ujawnić swoje nazwisko, pan Talacha, podaje kilka różnych wersji zdarzeń. Inną dla faktu, inną dla Nautilusa. Na dodatek, wersja dla Nautilusa zmienia się z w pewnym stopniu zmienia się z każdą jedną publikacją zawiera masę sprzeczności jak już wspominałem pan Talacha jest jedynym świadkiem który chce cokolwiek powiedzieć jednak to zmienianie wersji powoduje że jego wiarygodność spada w tym momencie do zera na dodatek jeśli tak przyjrzeć się wywiadom fundacji Nautilus z tym człowiekiem można odnieść wrażenie iż wersję zdarzeń zmieniał pod naciskiem rozmówców właśnie z Nautilusa Jedną z głównych postaci, jeżeli chodzi o sprawę zdanów, jest i chyba, no już teraz był, bo jest coraz mniej pan Rafał Nowicki, tak? Z panem Rafałem ostatnio wysłuchałem audio czatu, no na którym, który szczerze mówiąc mnie troszeczkę zawiódł, no i postawił sprawę zdanów w świetle, no nie najlepszym. No tak, pan Rafał Nowicki, to on twierdzi, że przez wiele lat badał sprawę UFO ze Stanów, jednak również on plączą, plątał się w kwestii wydarzeń. No Ostatnio dosyć się uaktywnił, szczególnie na forum grupy badawczej Infrakcie, próbował, gdzie miał coś tam wyjaśnić. Jednak yy, wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości zbywał stwierdzeniem, że nie będzie tego po raz tam dwusetny wyjaśniał, że nie będzie na ten temat pisał książki i tak dalej, i tak dalej. W końcu powiedział, no, w końcu stwierdził, że, że, żeby dyskutujący zrobili jakieś takie opracowanie w postaci jednego dokumentu, żeby mu to opracowanie podpisali swoimi nazwiskami, żeby mu je udostępnili i wtedy możemy rozmawiać. No, Dysku właściwie cały czas tak wyglądała w taki sposób dyskusja z panem Nowickim na forum no bardzo <śmiech> podobnie wyglądała na tym audio -chacie. tam też pan Nowicki powiedział, że ten wiarygodny świadek Pantalacha bardzo często nawet jego okłamywał, bo tak to chyba nazwał że nie mówił prawdy Pantalacha. Później się okazało, że wracali niby z jakiegoś wesela, a tego wesela ponoć nigdzie tam nie było. Pamiętasz ten fragment rozmowy? Nie pamiętam tego fragmentu, nie wiem, ja się dopiero jakoś godzinę po rozpoczęciu tego czatu włączyłem, ale z tego co, z tego co ja słyszałem, to zbyt dużo konkretów pan Nowicki nie powiedział, żeby, być, żeby powiedzieć tak brutalnie, nie powiedział nic. No właśnie, nie powiedział nic, znaczy powiedział dużo rzeczy, ale te rzeczy same sobie przeczyły, nawet podczas tej e, jednej e, czterogodzinnej, bo ona trwała chyba nawet ponad cztery godziny rozmowy No, było, no to trwało jakoś cztery pół godziny No było tam dużo faktów, które same sobie przeczyły, chyba no, z tym się musisz zgodzić, że nie wszystko co pan Nowicki powiedział o tych zdanach e, trzymało się kupy, tak mówiąc kolokwialnie no tak, szczególnie gdy wspominał o swoich czterech raportach, które miał rzekomo, które popełnił, bo ja te raporty kiedyś widziałem, że one były dostępne na stronie chyba wylatowo.org czy coś takiego. No ale po jakimś czasie wszystkie raporty skasował, nie są one już dostępne do pobrania, ponieważ, uwaga, one wzajemnie, wzajemnie sobie zaprzeczały. No to chyba mówi samo za no. siebie. No tak, z, o ile ja się orientuję, to alternatywy wzajemnie się zaprzeczające mogą być tylko dwie, więc ech, to jest zupełna nowość, hmm. to co pan Nowicki zrobił. Marku, cała kwestia tych, tych rewelacyjnych zdjęć ze zdanów rozbijała się o to, że tłumaczono wszystkim ludziom, którzy byli tym zainteresowani, że te zdjęcia są, z, są zrobione właśnie nad tym polem, no i y, właściwie wszyscy ci, którzy się na ich temat wypowiadają, nie, nie mają żadnej wiedzy na ten temat i nie mogą na przykład powiedzieć, w jakiej odległości był y, ten obiekt, czyli y, to, jak my to nazywamy, dwie sklejone miski, w jakiej odległości od osoby fotografującej były te dwie sklejone miski. Mówiono, że to był jakiś obiekt 4 czy 5 metrowy, tak, y, no i latał gdzieś tam na wysokości. Tak. Ilu metrów? Oj, latał chyba na wysokości kilkunastu metrów, czy kilkudziesięciu, już nie, nie pamiętam metr... tego dokładnie. E... W każdym razie miało to być dużo. No właśnie. Ostatnio, bodajże wczoraj, znalazłem w internecie filmik przygotowany przez jednego z, z internautów, również pasjonata ufologii, który po prostu oburzony tym, jak kwestia Zdanów jest wybijana do mainstreamu i wmawia się, że jest to prawda, no ten pan pojechał sam. Eee, właśnie zimą, gdzie jeszcze troszeczkę śniegu, czyli sceneria prawie identyczna, jakieś tam drzewko, samochód to otworzył maskę, bo wiadomo tam była ta słynna otwarta maska poloneza, bo on się bodajże wyłączył. Eee, no ten internauta właśnie przygotował sobie trzy komplety misek sklejonych. Dużą, mniejszą i najmniejszą. No i co, co zrobił? Postawił kamerę, którą filmował. Co właściwie robił? No, brał te miski, rzucał i robił im zdjęcia. Można te zdjęcia obejrzeć. No i przed samą audycją stwierdziliśmy, że jest to po prostu inny fason miski, ale efekt praktycznie identyczny. No tak, ja też te zdjęcia przed, właśnie przed audycją oglądałem. Także no można powiedzieć, że efekt był praktycznie identyczny, nawet chyba została zachowana podobna odległość tych y, misek od fotografującego. Trzeba powiedzieć, że po, kiedy cała sprawa wypłynęła, fundacja Nautilus przygotowała specjalny wyjazd, również bodajże do zdanów, nie jestem pewien, czy, czy to były na pewno zdany, no ale chcieli pokazać wszystkim, którzy podważali E, prawdziwość tych zdjęć, tego całego zdarzenia, że miskami nie można rzucić e, tak wysoko, że po prostu to jest niemożliwe. No i rzucali tak strasznie nieudolnie tymi miskami, jakby w ogóle chyba nie chcieli nimi rzucać. No wiesz, e, chy, chyba mnie się wydaje, że oni po prostu, je, jeżeli to, jeżeli ta hipoteza z miskami jest prawdziwa, a wszystko na to wskazuje, że tak, no to po prostu. Oni tak specjalnie, specjalnie, to jest tylko moja opinia, zaznaczam, yy, oni specjalnie w taki sposób ten swój eksperyment przygotowali, żeby potwierdzić to co, to, co wypisują na stronie internetowej. No właśnie, co jest jeszcze tam wypisywane, Marku? Spojrzę tylko do mojej ściągi, ponieważ tych wątpliwości, jakie tutaj jakie zauważyłem, jest bardzo dużo. Jest kilka stron tych wątpliwości. Tak. Żeby zobrazować Chyba to słuchaczom i to nie jest wcale, I to wcale nie jest duża czcionka. Tak. No, wątpliwości budzi na przykład to, że pasażer pana Talachy sobie spokojnie chodził po drodze szybkiego ruchu i wykonywał zdjęcia. To jest przypomnimy, że droga, przy której. Przy której Dokonano tej obserwacji jest drogą międzynarodową, to jest czarny punkt przy którym dochodzi dość często do wypadków samochodowych a pasażer pana Talachy sobie spokojnie chodził, wykonywał zdjęcia i nic mu nie było Przypomnijmy jeszcze, że ten pasażer jak twierdzi pan Talacha był na Rauszu, bo mieli oni z, mieli oni z wesela wracać także tym bardziej już ten element jest wątpliwy no i Kolejna wątpliwość to brak innych świadków zdarzenia w sytuacji, gdy manewry ów ponad polami, tuż przy drodze międzynarodowej, przypominam, droga szybkiego ruchu, czarny punkt, miały trwać co najmniej 10 minut, a wedle pamięci pana Talachy nawet do 30. Wydaje się mało prawdopodobne, aby w tym czasie nie, nie przejechał choćby jeden samochód. Y jeszcze zwrócę uwagę na, na fakt, że jak twierdzi pan, jak, jak twierdzi pan Talacha, czy, czy autorzy artykułów na Nautilusie, za, za samochodem pana Talachy jechał ruski, rosy, rosyjski mikrobus na, rosyjski, na rosyjskich numerach. No i on też się zatrzymał z tego co, co wiadomo z tych informacji chyba. Tak, nawet kierowca tego mikrobusu się zatrzymał, wyszedł na zewnątrz, żeby sprawdzić, czy tam, czy tam z autem coś jest nie tak, ponieważ to auto również miało... miało mieć jakieś problemy techniczne z powodu tak, właśnie. Się właśnie, trzeba przy przypomnieć albo powiedzieć właśnie naszym słuchaczom, że miski fruwające nad polem w zdanach w pewien sposób wyłączyły silniki samochodów. Też właśnie nie wiem, czy pan Talacha czy jego pasażer wchodzili pod, pod samochód, żeby sprawdzić elektronikę. No tak, tutaj jeszcze z samochodem jest tego typu kwestia, że pan Talacha twierdził, że samochód zatrzymał się tak, jakby mu się, jak, jakby mu się za, ten zablokował hamulec. No to ja się zastanawiam w takim, w takim wypadku, w jaki sposób on się z, to, zdołał zjechać na pobocze z zablokowanym hamulcem. No może był naprawdę <śmiech> bardzo dobrym kierowcą. No możliwe. No w, jeszcze z świadków, którzy się wypowiadają jest tylko dwóch mimo iż za samochodem pana Talachy jechał przecież jak wspominałem osobowy mikrobus na rosyjskich numerach no i w, w momencie gdy w obu pojazdach zgasły silniki na zewnątrz wyszedł nie tylko talach, ale również kierowca tego mikrobusa jednak na zdjęciach wykonanych przez pasażera pana Talachy widać tylko poloneza pana Talachy no i nie udało się jakimś jakoś do dzisiaj ustalić kto jechał tym mikrobusem nie, nie dotarł to w ogóle do, do, do drugiego świadka, przecież on też musiał coś widzieć no na pewno, musiał ale czy w ogóle był? no to już jest inna kwestia kolejna sprawa słońce tak. było dosyć ostre bo to jest zima, wiadomo, często zimą szczególnie na mróz słońce jest dosyć ostre zdjęcia były troszeczkę robione pod słońce i tutaj pojawia się kolejna wątpliwość tak, szczególnie to widać na chyba jednym czy dwóch zdjęciach, które definitywnie były robione pod słońce. No prawdopodobnie świadkowie obserwując ten obiekt nie zasłaniali w ogóle twarzy. Jeśli wierzyć zdjęciom, patrzyli oni prawie prosto w słońce. Co więcej, nie, nie zasłonił twarzy nawet pan Talacha, który miał oczy przecież schorowane od spalania. A jakoś twarzy nie zakrywał obserwując ten obiekt. No i pomimo, iż na dworze panował siarczysty mróz i biał silny wiatr, pan Talacha nie zapił kurtki. No. Po prostu w takiej rozpiętej kurtce chodził, nic mu nie było pół godziny. No wiesz, no tutaj akurat trzeba wspomnieć, że gdybyś powiedzmy przejeżdżał sobie gdzieś samochodem i zobaczył nagle statek kosmiczny latający nad polem, albo co, co, co gorsza, dwie sklejone miski latające nad polem, to założy się, że również byś wyskoczył z samochodu nie zapinając kurtki. No tak, ale z tego, co, z tego co publikuje Fundacja Nautilus, wynika, że pan Talacha raczej do tego z bardziej spokojnie podszedł no. mniej entuzjastycznie nie wyskoczył jakiego, jakiego kolega z samochodu z aparatem nie robił zdjęć, tylko po prostu zabrał się do, do naprawiania swojego poloneza no ciekawe no, bardzo bardzo się zastanawiam, czy gdyby ktokolwiek z nas zobaczył takie właśnie zjawisko na niebie, czy podszedłby do tego jak do, nie wiem, do przejeżdżającego y, tramwaju no ciekawe no wiesz, różni są ludzie, różnie reagują. Właśnie z, z naprawą swą, Poloneza Pana Talachy tu pojawia się kolejna wątpliwość, ponieważ mm. Fundacja Nautilusy twierdzi, że aby naprawić tego Poloneza, Pan Talacha wszedł pod samochód jednak z opublikowanych wywiadów z nim nie wynika, aby to zrobił. Co więcej, to po prostu zawieszenie tego poloneza było zbyt nisko, żeby się w ogóle pan Talacha tam zmieścił. Poza tym Nautilus twierdzi, że Talacha wszedł pod auto, aby sprawdzić elektrykę, podczas gdy w polonezie, jeśli wierzyć temu, co, co, co czytałem, bo sam samochodem nie jeżdżę, w polonezie można to zrobić równie dobrze, zaglądając po prostu pod maskę. No, może pan Talacha szukał jakiegoś lepszego i szbszego sposobu, żeby naprawić tego Poloneza. Może tam gdzieś. No ale po co, po co się tam, po co się wciskać pod auto, żeby. <laughs> no, co to, to zostanie tajemnicą fundacji na N. No i tak. ty, zaraz wrócimy do kolejnych e, wątpliwości, bo jest ich więcej. No ale teraz akurat patrzę na jedno ze zdjęć. E, no na tym zdjęciu widzimy otwartą maskę tego Poloneza, również otwarte drzwi. No, nie wiem dlaczego drzwi są otwarte, chyba po to, żeby wywietrzyć samochód przy jakimś tam mrozie. No i y, obiekt. Obiekt, który znajduje się y, pomiędzy y, linią drzew na horyzoncie a linią wysokiego napięcia. Y, zakładając, że linia wysokiego napięcia była tak około no, 100, nie, no, pewnie, pewnie nawet mniej metrów od, od drogi drzewa, powiedzmy, no dosyć daleko, no i, no i ten obiekt, który, no on się gdzieś tam dalej znajdował, chyba według, według tych tego, co, co, co nam mówiono, nie jestem dokładnie pewien, no ale dokładnie widać, że ostrość tego obiektu jest zdecydowanie większa niż chociażby ostrość tych linii wysokiego napięcia, nie, nie wspominając już o drzewach. No i teraz kolejne pytanie się rodzi. Jakim cudem obiekt, który gdzieś tam sobie daleko wysoko latał, nagle jest ostrzejszy niż linie wysokiego napięcia? No, to jest też, to jest również fundacja jedna z, y, to jest również jedna z tajemnic fundacji Nautilus. Z, z artykułów, które oni publikowali i publikują nadal, dowiadujemy się, że obiekt miał jakieś 2-3 metry średnicy, więc powinien rzucać przynajmniej na polu jakiś cień, tymczasem na fotografiach ża żadnego cienia nie widać. Co więcej, obiekt od takiej średnicy oddalony od drogi około 50 do 100 metrów powinien odbijać odcinek drogi o długości co najmniej kilkuset metrów. Jednak na zdjęciach widzimy odbicie co najwyżej kilkudziesięciu metrów. No i raczej to, to jest odbicie pola, a nie jezdni, bo widać no tak. raczej biało-zielone odbicie, jeżeli się tak lepiej przyjrzeć, czyli wychodzi na to, że to sobie tak leciało dosyć nisko. No i jeśli, jeśli faktycznie ten obiekt, gdyby ten obiekt znajdował się w takiej odległości, tam powiedzmy 50-100 metrów, powinno być widać również przynajmniej słup z, z, dru z tymi drutami. Jeśli, jeśli nie same druty, jednak przy, przy tym przy powiększeniu tego obiektu niczego takiego nie widzimy. Ja a samo, to, że, samo to, że obiekt jest y, dużo ostrzejszy od, od linii wysokiego napięcia, sugeruje, że musiał się on znajdować przed liniami, a nie ja za. Ja się jeszcze raz odwołam do, do tego filmu, o którym już wspomniałem, y, przygotowanego przez internautę. W tym filmie powiedział on, że y, dotarł w, pewien, w jakiś sposób do oryginału zdjęć ze zdanów, no, czyli tego niezmniejszonego przez Fundację Nautilus, bo tam został dorzucony do, pasek z informacjami skąd pochodzi zdjęcie, rozmiar zdjęcia został zmniejszony. No i według informacji, według e, tych danych, które zapisują się w zdjęciu podczas jego wykonania, e, no i według tego, co słyszeliśmy z Fundacji Nautilus, od Fundacji Nautilus, Zdjęcie zostało wykonane jakimś tam y, sła, słabszej jakości Olympusem bodajże, z tego co pamiętam. Mhm, no tak. a ten internauta właśnie, który wykonywał zdjęcia, wykonywał je w tym roku i robił je 10-megapikselową y, nie wiem czy to była cyfrówka, nie no to nie mogła być cyfrówka, no ale 10-megapikselowym aparatem dosyć, dosyć konkretnym. No i co ciekawe, y, ten Olympus słabej jakości, który robił te zdjęcia w roku, który to był rok, Marku? 2006. 2006, czyli 6 lat wstecz. O dziwo zrobił zdjęcia o wyższej rozdzielczości, mówię o oryginalnych zdjęciach, zrobił o dziwo zdjęcia o wyższej rozdzielczości niż wykonał ten internauta. Właśnie parę, parę dni temu, no może ze 2-3 tygodnie temu. No jest to bardzo ciekawe. On wysunął taką hipotezę, że Zdjęcia ze Zdanów niekoniecznie były robione słabym sprzętem, ba mogą być robione bardzo dobrym sprzętem i niekoniecznie aparatem, a może kamerą wideo po której zaczęto no, robić. Kamerą, kamerą nie wydaje mi się, bo wtedy nawet nie było jeszcze dostępnych kamery, przynajmniej u nas nie były tak, tak bardzo dostępne kamery wideo kręcące w full HD. No, rozumiem, Także bardziej Marku. mi się wydaje, że to był jakiś aparat potrafiący robić szybko zdjęcia. Rozumiem, ale, ale musisz, musisz przyznać, że Fundacja Nautilus dysponuje dosyć dobrym sprzętem i wydaje mi się, że tym sprzętem dysponują już od dawna. I właśnie oni lansują ten przypadek. No ale mniejsza z tym wychodzi, wychodzi na to, że zdjęcia robione y, dużo słabszym aparatem sprzed, sprzed 6 lat co najmniej miały większą rozdzielczość niż robione w tym roku dosyć porządnym aparatem. No to jest, to jest bardzo ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne. Chodzą, chodzą słuchy, że właśnie dane tych zdjęć zostały podmienione. Wiesz, exif to bardzo, bardzo łatwo podmienić. Tutaj na przykład jedno ze zdjęć ma exif takie. 7 stycznia 2006, UFO obcy, alien, które zabrało prąd, fotografia Andrzej Wośniak. Gwoli przypomnienia, bo może nie wszyscy wiedzą, pan Andrzej Woźniak to jest dziennikarz, który miał sprawę zdanów nagłośnić. W Exifie w danych zdjęcia które rzekomo powiększono w aparacie fotograficznym, a nie wiadomo skąd jest tam wpis oraz wiadomość o ingerencji. Uwaga! Adobe Photoshop CS2 Windows. Data ingerencji 8 stycznia 2006, 2006 roku, godzina 14.22. No, w, już obrabiano materiał w dwie godziny po zajściu. Na to wychodzi. No. Byli dobrze przygotowani, widać. No, a, co do, a co do jeszcze tego zdjęcia co do tej, tego, czy mogło ono kamerą zrobić, zostać zrobione to mi się wydaje, że po prostu wystarczyło podrzucić ten obiekt odpowiednio wysoko i wykonać serię zdjęć wybrać to najlepsze no również niewykluczone no, bardzo, no, bardzo... Już wtedy, wtedy już aparaty potrafiły przecież serię zdjęć robić no, oczywiście, więc... kolejna sprawa jak mówisz, to oni tam byli od 10 minut do pół godziny a tych zdjęć jest bodajże 7 czy 8. kiedy ma się cyfrówkę, to raczej nie myśli się o tym, żeby nie zmarnować kliszy, a zdjęcia się robi na potęgę, na pewno przy, przy takiej okazji. No Tak, jeszcze, jeszcze wspomnę o tym, że już naówczas pojemność nośników pamięci w aparatach pozwalała zrobić dużo, dużo większą ilość zdjęć, Dziwi mnie, dlaczego tych fotografii z zdanów jest tak mało. Może zmarzli za szybko i zmarzli im ręce. No, za szybko, pół godziny, stać na mrozie. No, według, tej, według tych informacji, które, które dostaliśmy. Co jeszcze można powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które właściwie się nie zgadzają? No, koło, koło tej drogi stało sobie drzewko. Tak. No, z tym drzewkiem też są ciekawe historie, może coś tym... więcej o tym... Właśnie z tym drzewkiem jest, yy, yy, właśnie z drzewkiem jest kilka zdjęć. Wśród fotografii opublikowanych przez Nautilusa mamy na przykład dwa zdjęcia. Na obu widać obiekt i rosnące nieopodal drzewo. No i jedno ze zdjęć pokazuje rzekomo obiekt znajdujący się za drzewem, który jednak, uwaga, zasłania niektóre jego gałązki. Jakim cudem, tak więc, Marku? Jedne, jedne gałązki są przed obiektem, inne są za. Żeby było jeszcze śmieszniej, to niektóre gałązki zasłonięte częściowo przez obiekt są wyraźnie przez niego wygięte. Co sugeruje, że przedmiot po prostu został tam umieszczony. No. Jakie było wytłumaczenie? Wytłumaczenia, wytłumaczenia do tej, do tej pory nie znalazłem, chociaż. Może nie chociaż... wytłumaczenie, ale jakie są. Jak, w jaki sposób ci, którzy tak chętnie e, dzielą się historią zdanów, odpierają zarzuty, że miska leżała sobie na drzewku. Bo... Wiesz co, mnie się, mnie się wydaje, że oni nie, odp nie odpierają tych zarzutów, tylko po prostu cały czas utrzymują, że zdany to jest fakt, zdany to jest fakt, zdany to jest fakt i innej opcji nie ma. Zdany to jest fakt. A jeżeli... A jeśli, jeśli jest inaczej, to, to patrz punkt pierwszy. No właśnie, zdany to jest fakt. Bardzo często słyszy się was tam nie było, E... tak, was tam nie było szczególnie pan Rafał Nowicki ostatnio na tym wspomnianym czacie e, głosowym e, szczególnie często rzucał tekstami pod tytułem was tam nie było nie robiliście tych zdjęć takim i takim aparatem więc co będziecie się wypowiadać wy nic nie wiecie, wy nie wiecie nic no tak zabrzmiało to tak co najmniej jakby pan Nowicki był trzecim pasażerem Poloneza no tak mniej więcej też odniosłem Podobne wrażenie Co, co jeszcze można powiedzieć o tych zdanach Bo no, jesteśmy tu po to Chyba żeby Obalić ten mit no tak, jeszcze z innymi zdjęciami również są ciekawe, ciekawe sprawy. Na, to, na przykład na innym zdjęciu, w powiększeniu tego obiektu, widać coś, co przypomina odbicie samochodu z otwartą maską. Jednak gdy spojrzymy na całe to zdjęcie, okazuje się, że odbicie na obiekcie jest lustrzane. Samochód, powinien, samochód stoi normalnie na, po prawej stronie, a na obiekcie stoi po lewej. Także troszeczkę to, troszeczkę to wygląda dziwnie. Nowa fizyka. No tu jeszcze należy wspomnieć o tym, że ufolodzy Złotewskiej Grupy Badawczej Nekton, tak intensywnie opluwanej przez Fundację Nautilus, szczególnie w mailach, bo dostałem kiedyś po debacie ufologicznej w Katowicach i po publikacji jednego z artykułów o dezinformacji, dostałem dosyć sporą korespondencję od, od pewnej osoby z Nautilusa i on tam szczególnie mocno dostało się w tej korespondencji panu Władowi Guszczy, to jest bodajże szef Nektonu. Właśnie ufolodzy z tej grupy, grupy łotewskiej Nektonu przeprowadzili własny eksperyment z rzucaniem sklejonymi miskami i efekt był podobny do tego jaki uzyskano na zdjęciach ze Stanów. Co więcej, Nautilus i Rafał Nowicki sugerują uparcie, że zdjęcia są autentyczne, mimo iż przy takich ustawieniach aparatu, jakie widnieją w exif fotografie powinny przecież być ciemniejsze, co sugeruje, że przed publikacją mogły one zostać po prostu rozjaśnione, żeby, żeby pewne elementy były lepiej widoczne. Na ten fakt też zwraca uwagę jeden z czatujących, Właśnie chyba to jest ten pan, który też wykonał wspominany przez Ciebie filmik z rzucaniem miskami, no, na, na, na te jego wątpliwości, które zgłaszał podczas tego czatu. Pan Nowicki odpowiadał właściwie cały czas w taki sposób, w jaki, w jaki przed chwilą to przytoczyłem. Czyli pan nic nie wie. Pan powinien zrobić te zdjęcia identycznym aparatem, z identycznymi ustawieniami. Pan nie był w zdanach, co się pan będzie wypowiadał, skoro pan nic nie wie. No, argumenty koronne. No tak. Bardzo mocne, naprawdę. Chyba, chyba... Aż mnie z fotela zwaliły. Chyba już przytoczyłeś większość, jeżeli nie wszystkie, te wątpliwości, o których, o których no, rozmawiano już nieraz... Jest no, jeszcze no. należałoby wspomnieć o, o tym, że zdjęcia sprawiają wrażenie Czy zostały w taki sposób wykonane Że wyglądają jak, Jakby zostały sporządzone w jednym tylko celu Pod druk w gazecie Przecież widać tam wszystko UFO, zepsuty samochód Zdziwionego świadka Fotografujący stał na środku drogi Na tak zwanym czarnym punkcie Czyli poświęcał życie Jak można powiedzieć, żeby zrobić zdjęcia Zdjęcie życia, no. gdzie często to chodzi do wypadków. No i jakby tego było mało, to sprawę zdanów prawdopodobnie utopił również sam pan Rafał Nowicki. A to Jak dlaczego? Mówiłem. Tak? A dlaczego? No właśnie, on pojawił się ostatnio niedawno na forum grupy badawczej Infra, właśnie w temacie poświęconym stanom. Jednak zamiast opowiadać na, odpowiadać na pytania użytkowników... Unikał odpowiedzi, twierdząc, że nie będzie pisał na forum książki, że tłumaczył wszystko już wiele razy. A propos książki... Pytania zbywał najczęściej prośbą o wszystko, zebranie wszystkiego do kupy, tak? A propos książki, to chyba również szykuje się książka o, o zdanach. No tak, szykuje się z tego, co Fundacja Nautilus ostatnio pisała na swojej stronie, szykuje się książka poświęcona zdanom i uwaga, ona będzie i po polsku, i po angielsku. Oprócz książki więcej, szykuje co się więcej, coś jeszcze. oprócz książki właśnie szykuje się z tego, co pisali na Twitterze, materiał filmowy przygotowywany w, we współpracy z National Geographic. No, rewelac nies niesamowite rewelacje, jeżeli chodzi o, o kwestie zdanów. Jeżeli... Y przypadek, który został udokumentowany kilkoma zdjęciami i został podważony przez y, większość środowiska w Polsce, a właściwie lansowany tylko przez jedną fundację, no to jest to y, fenomenalny przypadek. No, tylko słuchaj, co by się, co by się, co by fundacja Nautilus zrobiła, gdyby na przykład ekipa z National Geographic stwierdziła, że to wszystko to jest jednak jeden wielki fake, mm, Nie mam pojęcia. Pewnie napisaliby o tym na swojej stronie i powiedzieli, że, funda że Fundacja Nautilus została po raz kolejny szkalowana i teraz na, już na poziomie international. No, już, jeszcze wspomnę o tym, że jednym, w jednym z tekstów Fundacja Nautilus chyba tego tekstu już nie ma, nie wiem czy on jest gdzieś dostępny czy nie. Fundacja Nautilus pisała, że zwróci się z prośbą o ekspertyzę do Państwowej Akademii Nauk, czy do jakiejś podobnie, podobnie poważnej instytucji. No i na tym właściwie się skończyło. Żadnej ekspertyzy już nie na stronie Nautilusa nie opublikowano. Marku, Przynajmniej nie od pana. Marku, nagrywamy już godzinę 10 minut, ale jeszcze nie koniec. Mamy specjalny urodzinowy odcinek Pararadia. No, tych wątpliwości znalazłoby się jeszcze więcej, ale może e, po prostu proszę, poproszę Ciebie jako mojego gościa o krótkie podsumowanie, e, jeżeli chodzi o, o, o, two o Twoją wizję z Danów. No, niestety wydaje mi się, że to jest już sprawa całkowicie utopiona. Te wątpliwości, te wszystkie wątpliwości, jakie, jakie w jakie zauważyłem, przeglądając się tej sprawie, oraz zachowanie pana Nowickiego jako, mieniącego się jako badacza ufologii, wszystko to po prostu legło w gruzach. To odnoszę takie wrażenie, że pan Nowicki po prostu swoim nazwiskiem firmuje jeden wielki bullshit i co najgorsze ma tego świadomość. Nie wie jednak jak z tego impasu wybrnąć, skoro przez tyle lat forsował tezę, że obserwacja UFO w Zdanach jest prawdziwa. Niestety obawiam się, że w ten sposób tylko pogrążył nie tylko sprawę Zdanów, ale również własną reputację, o ile on faktycznie jest, ma coś wspólnego z ufologią poza tą sprawą. No i co więcej, odnoszę takie wrażenie, że pan Nowicki jest po prostu, to jest moja opinia, zaznaczam, jest osobą podstawioną przez Nautilusa. On miał zgrywać eksperta, elokwentnego specjalistę, na pozór niezależnego intelektualistę, który miał potwierdzić prawdziwość sprawy zdanów, no i tymczasem w ostatnim czasie wyszło na jaw, kim on jest naprawdę. Tak na forach Nautilusa, jak i na infry, jak i na czacie głosowym zorganizowanym przez grupę Infra, stosując taką typowo nautilusowską retor retorykę nie był w stanie, lub nawet nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań zadawanych przez uczestników dyskusji. Fakty podawane przez ciebie w taki sposób zapętlał, aby nikt za nic w świecie nie mógł dojść do prawdy. Żeby tego było mało, to jeszcze powoływał się na dowody, do których dostęp ma tylko on, tylko i wyłącznie on, lub zamknięte grono członków Fundacji Nautilus sam zresztą twierdził, że nikt więcej do tych dowodów nie, nie, nie uzyska dostępu, bo one po prostu nie zostały upublicznione. No, w ostatnim czasie pan Nowicki całkowicie przestał się udzielać na forach dyskusyjnych, co odnoszę takie wrażenie, że po prostu dostał z Nautilusa prikaz, żeby siedzieć cicho. No, bo w końcu, co by o nim nie mówić, swoimi ostatnimi działaniami zdawał mocno podważyć wiarygodność Sprawy Ufo ze Stanów. Ufo czy Także też. wydaje mi się. Misek. No, teraz to już niektórzy nazywają żartobliwie Aferą Pedigli, bo przecież jakimś psom te miski trzeba było podpieprzyć. No tak. Marku, wiem, że ty, tak tobie już się kiedyś dostało od fundacji Nautilus. Za co ci się dostało? No właśnie, dostało mi się m.in. od Fundacji Nautilus za publikację artykułu pod tytułem informacja w ufologii polskiej. No tam te fragmenty, które im najbardziej przeszkadzały, to dla świętego spokoju usunąłem czy zmodyfikowałem. No ale... Dostałem dosyć... Yy, powiem tak... Ja się kiedyś zarejestrowałem na forum Nautilusa, tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, co tam, co tam o tych zdanach piszą. No przeglądając oczywiście forum natknąłem się na temat o zdanach, nie omieszkałem więc do niego zajrzeć. Przejrzawszy, postanowiłem coś tam napisać. No pojawiła się od mojej strony sugestia, że testy z miskami powinna przeprowadzić jakaś instytucja niezależna od Nautilusa. Na co otrzymałem niezbyt grzecznie sformułowane pytanie, a jaką to ty organizację uznajesz za niezależną? Tu padło kilka nazw, chyba między innymi Polska Akademia Nauk też się pojawiła. W dalszym toku dyskusji wytknąłem Nautilusowi pewne nieś nieścisłości przy badaniu sprawy zdanów, m.in. to, o czym mówiłem podczas tej audycji. No, moderator w, z miejsca rzucił tekstem, że jest krytyka bezpodstawna. Proszę wrócić do tematu, podczas kiedy ja cały czas przecież pisałem na temat. W końcu kilka postów później ten sam moderator napisał prośbę, aby, uwaga, wszelkie wątpliwości w sprawie, zdan w sprawie zdanów wyjaśniać, Drogą i mailową. No bo na forum lepiej nie, bo coś tam, coś tam. No wybaczcie Nautilianie, tu już, to już się zwrócę do Nautilian, bo pewnie będą też słuchać tej audycji, ale po to chyba założyliście sobie to forum, żeby tu na nim wyjaśniać wątpliwości, a nie prosić o wyjaśnienia na maila. To jest moim zdaniem bezsens jeden wielki.